Na audycję Fuzja Smaków zaprasza Filip Brudny i Piotr Kaciuba. Witamy w kolejnej Fuzji Smaków. Dziś pan Piotr przygotował przepis, który zaspokoi wszystkich fanów mięsa i takich bardzo ostrych smaków. Co to będzie, panie Piotrze? Będą to diabelskie żeberka brzmi przerażająco na pewno co nam będzie potrzebne do przygotowania takich diabelskich żeberek przepisów na żeberka jest bardzo dużo ogólnie z tego co wiem każdy chciałby te żeberka zrobić sobie w domu nie zawsze każdy ma ochotę gdyż jest to na pewno czasochłonne zajęcie i nie od razu można nasze danie wykonać jeżeli chodzi o ten przepis potrzebujemy tutaj 1,5 kg żeberek oczywiście jeżeli chcemy więcej zrobić tych żeberek no to zwiększamy proporcje, zwiększamy po proporcje oczywiście wiadomo sól pieprz na pewno i oczywiście podstawową rzeczą, która będzie nam tu potrzebna, będzie marynata. Yy, marynata jest bardzo prosta. W skład naszej marynaty wchodzi dwa ząbki czosku, łyżka cukru pudru, cztery łyżki sosu sojowego, jedna łyżka keczupu, dwie łyżki oleju, jedna łyżka utartego imbiru, szczypta goździków. Jeżeli ktoś już jest bardziej zagłębiony w tematy kulinarne, oczywiście na pewno tutaj spostrzeże jakieś powiązanie z takim typowym barbecue. Mhm, dobrze. I jak zaczynamy przygotowywanie naszych żeberek? Czyli na, na pewno zabieramy się za robienie tej... Marynaty, prawda? Tak, oczywiście, jeżeli chodzi o żeberka, no musimy zaplanować sobie, że te żeberka będziemy przyrządzać dzień wcześniej. Znaczy marynować dzień. Marynować wcześniej. dzień wcześniej, oczywiście. Czyli dzień przed pieczeniem przygotowujemy marynatę, wyciskamy ząbek czosku do jakiegoś pojemnika, wiadomo, marynaty przygotowujemy w jakimś pojemniczku. Uf, to tak, tak dużym, żeby te żeberka, które mamy po prostu nam się do tej później marynaty zmieściły. Tak, prawda? oczywiście. Dodajemy cukier puder, cztery łyżki sosu sojowego, jedną łyżkę keczupu, cztery łyżki oleju jedną łyżkę utartego imbiru. Wszystkie składniki oczywiście dokładnie mieszamy. Nasze żeberka, wszystko zależy jakie mamy te żeberka, no ale jeżeli mamy taką możliwość podzielenia, to dzielimy tak kawałek, żeby albo była jedna kostka, albo na dwie kostki i takie kawałki żeberek oczywiście obtaczamy w naszej marynacie. Wstawiamy pod przykryciem na 12 godzin do lodówki. Od czasu do czasu musimy pamiętać o tym, żeby te żeberka odwracać, żeby one się marynowały z każdej strony równo. Na następny dzień, kiedy mamy już te żeberka dokładnie marynowane, nagrzewamy piekarnik do temperatury 180 stopni. Żeberka wyciągamy z nasze marynaty, oprószamy solą, pieprzem, bo jak Państwo zauważyli w marynacie niestety soli i pieprzu nie było. Oczywiście sos sojowy jest tam w miarę słony, ale oczywiście do smaku jeszcze możemy oprószyć solą i pieprzem. Zwłaszcza, że to mają być żeberka diabelskie. Diabelskie, prawda? dokładnie. Rozkładamy na pewno pojedynczą warstwę, to jest bardzo ważne, nie nakładamy piętrowo żeberek, gdyż później przy odwracaniu, przy samym pieczeniu będzie to jakieś utrudnienie dla nas, dlatego jeżeli mamy dosyć szeroką brytwankę jakąś lub możemy użyć formy do pieczenia ciasta, rozkładamy te nasze żeberka, wkładamy do piekarnika i oczywiście pieczemy do momentu, aż kości będą ładnie odchodzić od mięsa. Nie możemy zapomnieć o tym, żeby cały czas podczas pieczenia, czyli na przykład, nie wiem, co 10-15 minut odwracać te żeberka i polewać naszą marynatą, która nam została z marynowania mięsa oczywiście. Wtedy na pewno żeberka nam się ładnie zapieką, Będą smaczne, aromatyczne, rumiane, no i na pewno będą smakować. Oczywiście możemy podać te żeberka z pieczywem, jeżeli ktoś woli. Jeżeli ktoś woli zjeść żeberka jako danie obiadowe, możemy tutaj podać pire ziemiaczane lub jakieś inne warzywne, na przykład z marchewki czy pire z brokuła. Oczywiście no tutaj, jeżeli chodzi o nasze diabelskie żeberka, mogę polecić sos barbecue dodatkowo lub ewentualnie sos chrzanowy lub czoskowy na zimno. To już chyba kwestia gustu. Kwestia gustu. gustu na pewno żeberka pasują do różnego rodzaju innych dodatków, także... Życzymy dobrego wyboru. Smacznego. Oczywiście jak zwykle dla wszystkich z Państwa, którzy nie zdążyli sobie jeszcze zapisać wszystkich składników potrzebnych do przygotowania naszej dzisiejszej potrawy, podaję jeszcze raz. Do przygotowania diabelskich żeberek potrzebujemy około 1,5 kg żeberek wieprzowych, a także soli, pieprz, a jeżeli chodzi o marynatę, dwa ząbki czosnku, 1 łyżeczka cukru pudru, 4 łyżeczki sosu sojowego, Jedna łyżka keczupu, dwie łyżki oleju, jedna łyżka utartego imbiru, a także szczypta goździków. Jak wspominał nasz zaprzyjaźniony szef kuchni, marynata, dzięki której nasze żeberka nabierają miękkości i takiego bardzo oryginalnego smaku, kojarzy się bardzo dobrze z sosem barbecue. Jest to sos, który charakteryzuje się rzadką lub gęstą konsystencją. Jak wskazuje nazwa z języka angielskiego barbecue, co oznacza rożen, ewentualnie grill. Stworzony został jako idealny dodatek do potraw właśnie w ten sposób przygotowywany. Może być jednak on podawany do każdej potrawy, niezależnie od sposobu obróbki cieplnej. Oczywiście najlepiej komponuje się z wszelkiego rodzaju mięsami, myślę, że najlepiej z wieprzowiną i z wołowiną. Sos ten łączy w sobie różne smaki, kwaśny, słodki, a także pikantny. Charakterystyczny dla niego jest ciemny kolor oraz zapach wędzonki. Nie ma oczywiście stałych proporcji, jeżeli chodzi o składniki. Tutaj wszystko zależy od inwencji. Różnice wynikają także z tradycji i regionalnych przepisów. Dokładne pochodzenie tego sosu nie jest znane. Istnieje teoria o tym, że został on przygotowany po raz pierwszy w czasach powstania kolonii amerykańskich w XVII wieku. Nawiązania do naszego sosu pojawiły się zarówno w angielskiej, jak i francuskiej literaturze, niekoniecznie związanej tylko z kulinariami. Jeżeli chodzi o wczesne książki kucharskie, to nie zawierały one przepisów na ten sos. Po raz pierwszy... W wersji gotowej sprzedawała go firma Louis Mall w roku 1926, ale po raz pierwszy dostępny na całym rynku pojawił się dopiero w roku 1948, kiedy produkcją zajęła się znana na całym świecie firma Heinz. Oczywiście w Stanach Zjednoczonych istnieją niezliczone ilości odmian tego pysznego sosu. Sos barbecue Memphis jest robiony z pomidorów, octu, cukru brązowego i oczywiście mieszanki przypraw. Jeżeli chodzi o sos Kansas City, tutaj z głównymi składnikami są pomidory i melasa. W St. Louis są to pomidory i ocet, w Karolinie Północnej ocet, papryczki, chili i pomidory, a w Karolinie Południowej musztarda, ocet i pieprz czarny. W krajach azjatyckich produkuje się go często na bazie keczupu i syropu zbożowego. W Meksyku przygotowuje się go nawet z salsy, czyli tego ostrego, meksykańskiego sosu na bazie pomidorów, a w Australii jest to mieszanka sosu pomidorowego i sosu Worcestershire. Marynata, którą przygotował nasz... Zaprzyjaźniony szef kuchni oczywiście kojarzy się tutaj z kuchnią azjatycką, ponieważ jednym z głównych składników jest sos sojowy. Mamy nadzieję, że nasza dzisiejsza potrawa zaspokoi nawet najbardziej wymagające podniebienia, jeżeli chodzi o żeberka. Oczywiście jak zwykle zachęcamy do mieszania smaków z różnych regionów, zachęcamy do przygotowywania naszych potraw i jeszcze raz życzymy smacznego. Do usłyszenia. Była to audycja Fuzja Smaków. Na kolejny odcinek zapraszamy za tydzień.